Jeśli widzisz, jeśli widzisz, to się Jeśli trzymasz, trzymasz, nie wypuszczaj. Nie wypuszczaj. Jeśli, jeśli kochasz, kochasz, kochasz to, posłuchaj. to posłuchaj. Jeśli pragniesz... Żeby ruchaj, bo... Już nadszedł czas na dobroboczkę, umił dzieciom z tym czas kockiem. trala, la, -la trala Kopnij swego psa po twarzy, niech ci wszystko się zamarzy. Tra-la-la, -la, już tra-la-la. Przypieprzył sociał, sociał do nich złego dzieje, powie tra-la-la, o tra, -la -la, tra -la -la. drewnianym stołem, idź do pracy jutro tra